W dzisiejszym wywiadzie gościmy autora bloga GoldBlog. Witam Cię Łukaszu. E, witam Adamie, witam słuchaczy. No, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o inwestowaniu w złoto i w srebro i, i takich tematach właśnie z tej dziedziny. Ja chciałem ci zapytać o takie naj, najbardziej podstawowe pytanie od razu, bym powiedział, że ono jest banalne, czy jakby ma sens jeszcze inwestowanie w złoto i w srebro w obecnych czasach, poprzez na przykład giełdy papierów wartościowych? Cóż, poprzez giery papierów wartościowych to raczej nie, bo tam, z tego co tam wiem, na giełdzie papierów wartościowych można, można kupić certyfikaty złota i srebra, one są, wystawiane przez Bank mm -hmm. i generalnie przy takich wszystkich formach papierowego złota, srebra, jakiegokolwiek metalu, no to jest tylko taka zabawa matematyczna, za tym nie stoi najczęściej żaden fizyczny metal. To znaczy, te nasze certyfikaty, jednostki uczestnictwa, tak długo są coś warte, jak długo ich emitent, kustosz, stoi na nogach. Mhm. A, czyli w przypadku jakichś zawirowań, zagrożenia sektora finansowego, bankowego, a przecież wiemy, że i funkcjonujemy w takich realiach, tak, że takie zagrożenie jest relatywnie duże, to, yy, to możemy się powiedzieć, że po prostu no, nie zobaczymy nic. No, kiedyś mi powiedziałbym, że zostaniesz tylko z papierem w dłoni, teraz to już tylko jest zapis cyfrowy. Więc e, oczywiście opcji takich inwestowania, inwestowania jest wiele. Jak tam wcześniej sobie rozmawialiśmy już w takiej różniejszej formie, wspominałeś o nieruchomościach, płodach rolnych, prawda, mhm. energii odnawialnej i, i, i tym podobnych. No, o każdych z tych zagadnień możemy, możemy zamienić, e, zamienić słówko ale uważam, że jest sens inwestowania w złotą, srebrą jako, jako w zasadzie inwestowania, lokowania, lokowania w nie jako takie zabezpieczenie swojego kapitału, ale odradzałbym raczej giełdę papierów wartościowych. Forma fizyczna jest najlepszą formą zakupu dla zdecydowanej większości ludzi. A Jeśli chodzi już, ktoś chce szukać jakichś rozwiązań takich papierowych, które mają swoje niezaprzeczalne zalety. Otóż są niższe koszty transakcyjne przy kupnie i sprzedaży, chociażby taka podstawowa zaleta. Więc jak ktoś jest takim zaprawionym inwestorem, częścią dokonującym transakcji, to w jego przypadku nie ma żadnego uzasadnienia dla kupowania fizycznego złota, które by było polecane w perspektywie długoterminowej, powiedzmy paroletniej. A jeżeli on będzie chciał wykonać transakcje kupna i sprzedaży, gdyby kupował fizyczne złoto, no to zapłaci prowizję i marżę dealerską przy kupnie, tak samo jak komuś tam marżę przy sprzedaży i te koszty transakcyjne będą relatywnie duże. No, dla takich osób lokujących a, to, to fizyczne złoto jest dobre, przy czym, przy czym to tylko dla niewielkich grup inwestorów właściwą formą jest, są jakieś takie papierowe na przykład ETF-y. Gdyby już szukać jakichś takich ETF-ów, to Właśnie. nie ma ludzie papierów wartościowych tylko na rynkach zagranicznych. Są na przykład notowane ETF-y z taką funkcją redempcji fizycznego metalu, czy takie, które, które mają, mają składowane złoto, srebro mhm. i są nim rzeczywiście zabezpieczone. Ale o których tak. mówisz ETF-ach, bo yy, yy, w tym momencie, bo ja na przykład oglądałem ja ostatnio jakiś taki właśnie filmik na ten temat, tak? Tak. O ETF-ie SL, SLV, SLV. Tak, SLV, GLD. No to tak, raczej tak. Nie te. I ja, szczerze, Zresztą... ja szczerze mówiąc, ja sam osobiście przez jakiś czas inwestowałem w te, te ETF-y I, i właśnie po obejrzeniu tych filmików o tym, że. Tak. że, że, że, że... No nie do końca, po prostu te, te, zło, te, te, te srebro i złoto w postaci fizycznie w ogóle mo, musi u nich istnieć. Nie? Że on... To bardzo delikatnie, powiedzenie, bardzo to nie delikatnie o, powiedziane. Bardzo delikatnie właśnie powiedziane, więc jakby tak. jest to czysta, czysta w tym momencie spekulacja i ja mhm. zdałem sobie sprawę, że, że moje pieniądze po prostu na moim rachunku mogą po prostu wyparować w pewnym momencie, tak samo jak mhm. u Geralda Salente z tak, tak. Strength Research Institute. Tak, zgadza się. Dobrze, to jest raczej temat do takich własnych poszukiwań, ale są na przykład e, Szprot, Silver Trust, prawda? PSLV jest e, e ticker. Mm -hmm. Więc to jest, e, to jest znany generalnie analityk, którym wywiady są często publikowane. E, I to jest na przykład dla srebra. Mam taki sam, taki sam ETF, jeśli chodzi o, o złoto. Są też ETF z redempcją fizycznego metalu e, emitowany przez taki szwajcarski bank Julius Baer. One są notowane akurat w Culichu. Mm -hmm. Spot jest notowany chyba w Toronto i w Nowym Jorku, więc to już, jest, to już są dwie opcje. Jeśli chodzi o News Bar, to oni zapewniają chyba dla wszystkich metali szlachetnych i tam jest chyba kilka opcji inwestowania, bo tam można je kupować w euro, dolarze, w funcie i jeszcze w jakiejś tam walucie. Chyba w czterech walutach, jest, z tego co pamiętam. I to nie są jedyne ETF-y z opcją, z opcją redempcji fizycznego metalu, czyli dla, albo dla zwykłych inwestorów, albo dla grubszych inwestorów instytucjonalnych mhm. istnieje opcja odbioru swojej jednostki uczestnictwa w wyrażonej, wyrażonej, po prostu, której odpowiada jakaś, jakiś fizycznie istniejący metal. Mhm. Więc w takim przypadku jest to jakiś taki ETF, w którym, no, w przypadku zawiadomienia na rynku, rzeczywiście może coś tam nam, nam zostanie. Więc tutaj bym tak mocno nie, nie odradzał jak w przypadku jakichś tam certyfikatów na GBW. No właśnie, a na przykład teraz, teraz mam właśnie wgląd w to, w to, po ile jest notowane srebro na giełdzie. Tak. I ono jest w tym momencie no, dokładnie 27,418, tak? Mhm. Dolar, tak. Dolaro, dolara. Tak. No właśnie, no i, no i co z tym srebrem, nie? Bo miało być tak dobrze. Po... Miałbyś tak dobrze, miałbyś tak drogo, a, a jesteśmy takim trendzie raczej od... tylko zniżkowym, tak? No i to i to, to bardzo zniszczają powiedział, bo przecież mhm. było po 46, teraz jest. Ale. Było po 36 później, no a teraz jest już zupełne dno. I interesuje mnie właśnie. Jakieś znaczy spekulacje to... na ten temat, tak? Nawet nie, nie jakie są, nie, nie jakie są. Ja wiem, jakie są spekulacje, że, mhm. że to będzie na pewno się odbije i, i, mhm. i ten i, i będzie dobrze, ale. Ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu, to nie jest taka zwykła korekta, że, znaczy może jest, może się mylę, mm. że, że teraz spada i zaraz pójdzie do, do góry, tylko mam, mam takie, jakieś takie wrażenie, że sytuacja jest dosyć dziwna, bo no, sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na świecie jest przerażająco fatalna, no po prostu tak. jest, jest, jest źle, nie? Mm -hmm. A srebro na giełdzie jest dalej i złoto Gięć. jest coraz, coraz po prostu mm -hmm. taniej. Znaczy tak, temat jest bardzo złożony, bo jeżeli mówimy o fatalnej sytuacji ekonomicznej na świecie, to srebro jest troszeczkę nie dokładnie w tym samym koszyku, co złoto. Oczywiście złoto jest tym takim metalem, który w sumie, w sumie pełni funkcję dywizową, gromadzą go centralne banki i tak dalej, a srebro jest na temat taki, natomiast takim, takim metalem z olbrzymią tradycją monetarną, ale takim, którym jest tak w połowie takim surowcem przemysłowym, więc Pobyt na niego częściowo zależy od koniunktury gospodarczej. Może nie tak pobyt na niego, nie aż tak zależy od koniunktury gospodarczej w przypadku platyny czy palladu, ale rzeczywiście tak jest. To oczywiście srebro na srebro popyt jest bardzo, bardzo złożone i z zastosowań medycznych, i takich jak oczyszczanie wody i panele fotowoltaiczne, które w wymienić jako pierwsze. I te aplikacje srebra, ten sposób jego zastosowań po prostu dramatycznie rośnie i ten popyt, popyt rośnie i, luz, i luzu będzie, nawet w przypadku jakiegoś spowolnienia gospodarczego. Jednakże srebro i złoto to nie są zupełnie te same korzyki Druga sprawa, jeśli chodzi o srebro, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten rynek jest relatywnie płytki. E, otóż srebra, którego jest w tej chwili na rynku, jest mniej niż złota. Z czym mało kto sobie zdaje sprawę z tego. Złoto jest gromadzone przez wieki. Jego jest mnóstwo, je gromadzą centralne banki i tak dalej, i tak mm. dalej. I przepraszam cię za telefon, którego zapomniałem wyłączyć. Ok. I e, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o, o srebro, no to jest ono zużywane na bieżąco przez przemysł. Stąd też, stąd też jest go po prostu na niewiele. Srebro jest takim powiedzmy płytkim bajorem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o rynek, w którym dosyć łatwo jest, wiemy, że zabawa jest generalnie papierowa, przy dużej podaży pieniądza i tak dalej, w sytuacji, gdy to, czym handlujemy srebrem, nie ma rzeczywistego pokrycia w nim, a dosyć łatwo jest zrobić dużą falę na Małym Bajorze niż, niż na czymś większym. Srebro rzeczywiście po krachu z maja zeszłego roku jest generalnie, no jest takim cały czas w trendzie, trendzie spadkowym, przy czym, przy czym no, nie, nie, jeśli chodzi o tamty wzrost z początku jedenastego roku, w sumie cała trzecie, no, większość trzeciego, czwartego kwartału dziesiątego roku, to generalnie wskazywało one na to, że srebrozerwie z ryska gańca wyskoczy generalnie ceną na orbitę mm -hmm. i to nie były naturalne wzrosty. Generalnie to było takie, tak, była taka faza wzrostów, taka typowa na, dla bańki spekulacyjnej. Przy czym jak już nam to pękło, pękło w maju 2011 roku, to nie mieliśmy finału typowego dla bańki spekulacyjnej, mm -hmm. gdyż powinniśmy spaść dużo, dużo niżej i dużo, dużo szybciej. No tak, tak, w związku tak, tak. z powyższym, tutaj generalnie obecna sytuacja w srebrze, czyli to balansowanie na poziomie 27,5 USD, jest dla mnie takim wskaźnikiem, że nie mieliśmy banki na tym surowcu. Ja jestem dużym entuzjastą generalnie, generalnie srebra i teraz rzeczywiście jest, jest Kiepski okres, jesteśmy w takim średniookresowym kanale spadkowym. I teraz pojawia się okres letni, okres letni i dla złota, i dla srebra jest okresem takim statystycznie, z wielolecia to wynika, kiepskim, a generalnie dla metali szlachetnych, dla złota, srebra dobrym bardzo dobrym okresem jest jesień, tak od września generalnie się zaczyna taki okres i tutaj byłbym raczej entuzjastą, chociaż latem nie należy się spodziewać jakichś fajerwerków. No cóż, ja jestem pozostany entuzjastą, jestem przekonany, że w długim okresie czasu przemówią fundamenty. Czasami się śmieją z goldbagów i silverbagów, że za każdym razem gdy dochodzi do spadków, no to to jest to spisek sił zła i, i generalnie jakiś podłych banksterów, a za każdym razem, gdy rośnie, to to wtedy przemawiają fundamenty. I tak jest za każdym razem. I faktycznie ci, którzy sobie żartują z granicjastków metali szachetnych, mają rację z tymi swoimi żartami. Rzeczywiście to środowisko tak to odbiera, odbiera sytuację. Jak sobie spojrzymy na wykres, na wykres srebra, takiej perspektywie powiedzmy trzyletniej, to zobaczyłbyś Adamie, że ono było 3 lata temu wyceniane na poziomie około 13-14 dolarów. Tak, Więc dla tak. inwestora długoterminowego z 13-14 dolarów wskoczyć na niemalże dwukrotność tej kwoty, to jest świetny interes. Tak, prawda? zgadza się. Mhm. Więc ja patrzę na metale raczej długoterminowo, bo sądzę, że krótkoterminowo Ale jest to jakaś taka pewna spekulacja, mh. element losowości. Pamiętam kiedyś z zajęć, jak pewien ekonomista przytaczał nam taką historię, że Kiedyś były, um, um, kiedyś robiono, um, chyba nadal się to robi. I um, historia jest niepotwierdzona. Takie przewidywania, komu bardziej sprawdzą się prze, przedwi, przewidywania, jeżeli chodzi o najlepsze spółki, które najbardziej wzrosną? I um, spółki takie, wskazywa, takie wskazywali wybitnie klasy specjaliści. To jest ja tam doradcy inwestycyjne, do inwestycyjne nie z takiej kategorii która jest wynagradzana w setkach tysięcy dolarów tygodniowo, mhm. I, a po drugiej stronie, to robiono od bardzo dawnych czasów, małpy losowały. Małpy losowały spółki do jakiegoś tam koszyka. No wiem, mogę generalnie... przewidzieć to, mogę przez... przewidzieć to. No. Tak, i generalnie przez ileś tam lat, generalnie małpom szło lepiej. Oczywiście tam później małpy zostały <laughs> zamienione, e, zamienione na jakiś algorytm komputerowy, który losował te spółki. Po prostu mhm. kompletna losowość, czyli spełniało to samo zadanie, które spełniało małpki. Ale, więc to było, jeśli chodzi o takie spekulacje krótkoterminowe, więc tu mówimy o perspektywie raczej tygodni, miesięcy. Mhm. My tu już się te generalnie, jeśli chodzi o bo taka perspektywa 3-5 trzech, trzech, lat jest specyfiką perspektywą długoterminową. My natomiast w średnioterminowej perspektywie znajdujemy się a, w takim a, kanale spadkowym. I ja spekuluję, to jest włożenie z fusów, że jesień będzie bardzo dobra a, dla, dla metali szlachetnych. Chociaż gdyby doszło do szerokiego krachu, na, na, na, na rynkach giełdowego, to nie oszukujmy się, no teraz handlują głównie algorytmy komputerowe i, i, i przy różnych korektach zauważyliśmy, że te algorytmy traktują jako ryzykowne aktywo, złoto na przykład, co jest mało sensowne. Wtedy następuje tak zwana ucieczka do gotówki, więc obawiam się, że w przypadku szerokiego krachu złoto i srebro nie unikłyby spadków, mhm. nie unikłyby nie unikły spadków, to nie zmienia w tego faktu, że w takiej perspektywie, jak ja patrzę na nawet, ja na przykład mam otwarty trzyletni, jestem, pozostaję optymistą i uważam, że, że te metale no, dobrze zachowają, zachowają wartość. Ale poczekaj, bo czy ja dobrze zrozumiałem dla ciebie perspektywa długoterminowa długoterminowa to, to jest ile? To jest trzy lata? Od tak? trzech lat w górę, w górę, mhm. od trzech lat w górę. I mówisz, że jesień tego roku ma być dobra dla srebra i złota. Taka, taka moja spekulacja. Taka moja spekulacja. No, w okresie który... tym letnim, w którym teraz się znajdujemy, niczego szczególnego się nie, spodziewa, nie spodziewam. Tam wspomniałem o tym, że, że tak wynikające z wielolecia, takie jakieś przewidywania wskazują, że okres typowo letni, jest kiepski dla metali szlachetnych. One wtedy znajdują się w trendzie bocznym, lekko spadają. Taki jest mniej więcej maj, czerwiec, czerwiec lipiec, sierpień. No może z tym majem to przesadziłem. Więc od, okre od okresu wrześniowego, z takiej sezonowości na rynku metali szlachetnych, wynikałoby, że no, to jest taki miesiąc, w którym szanse na wzrosty są potencjalnie większe niż w okresie letnim. To miałem na myśli. A co masz na myśli, mówiąc, że, że będzie lepiej właśnie jesienią? Lepiej to znaczy, jaki byś przedział, jeżeli możesz to określić, jeżeli w ogóle chcesz? Spodziewam się po prostu, że, że... Wrócimy, wrócimy do ścieżki wzrostu, tudzież ta konsolidacja już nie będzie pochyła w, w dół, lecz będzie się nieco, nieco wspinała. A uważam, że po prostu będą, będą perspektywicznie lepiej wyceniane metale, że tak na, w tej perspektywie miałem na myśli. Ale co nam, I, z srebro dojdzie, myślisz, do 35? Y ja uważam, że te maksima, które tam mieliśmy, te maksima, które tam mieliśmy, jeżeli chodzi o, o srebro, które zbliżało się do 50 dolarów, mhm. jest realne, że w perspektywie takiej, na jakiej ja patrzę na rynek, ono, ono będzie, będzie to oczywiście przebite. Taki jest mój pogląd. Jest też pogląd taki, że, że, że mamy bańkę na rynku, na rynku złota i srebra i w ogóle. Generalnie pogląd z tym, że, że jest bańka na złocie i srebrze, tak sobie generalnie go słucham od tak, co najmniej 2006 roku. Generalnie tak, tak. Tak, tak Generalnie ludzie, którzy to mówią, po jakimś czasie złoto jest wyżej, oni już w ogóle przestają się odzywać w tym temacie i przychodzą nowi, którzy tak twierdzą. Bańka generalnie ma to do swojej charakterystyki, że wzrosty, wzrosty podczas niej są dużo bardziej spektakularne niż aktualnie, niż aktualnie na złocie i niż, mia niż miało miejsce, i generalnie kończą się też grubo większym hułkiem. I bańki, jeśli chodzi o złoto, srebro, nie mamy. Tak naprawdę temat bańki na złocie i srebro to jest, to jest w ogóle osob osobna kwestia i ja stoję na swoim takim stanowisku, że w przyszłości na złocie i będzie bańka. I, i trzeba będzie po prostu z tego wyjść. To jest takie raczej mniejszościowa opinia wśród goldbagów Inny pogląd jest taki, że nastąpi jakaś rewaluacja złota. Ona w jakimś tam stopniu wejdzie do koszyka określające wartość walut i pośrednio odzyska jakąś taką funkcję monetarną, przy czym to będzie funkcja pośrednia. Ale ja patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, czyli wyjaśniam ci tak naprawdę moje takie prowzrostowe na, um, nastawienie. Otóż nawet jeżeli dochodzi do jakiejś korekty na złocie, e, srebrze, to ja pozostaję optymistą tak długo, jak grozi nam rozpad stref euro. Kolejne kraje zgłaszają się do Unii Europejskiej o pożyczki dla sektora finansowego bądź dla siebie samych. Jest realne to, że jakieś tam kraje będą się ze strefy euro wycofywać, bo będą chciały wrócić do swojej na przykład waluty, jaką miał poprzednio i doprowadzić do jakiejś dewaluacji, żeby walczyć sobie częściowo przynajmniej z długami. Jest realne to, że jakieś kraje, które są płatnikami netto Unii Europejskiej, które mają zbalansowany budżet, jakieś Niemcy, no, Niemcy, Finowie, którzy mają nadwyżkę budżetową, będą chcieli z tej Unii wyjść. Jak tak długo, jak mamy, jak mamy taki, taki kryzys, taką sytuacją, taką sytuacją, sytuacją, ja pozostaję optymistą. Przestanę być optymistą, jeśli chodzi o złote i srebro, jeżeli zobaczę, że, że sytuacja gospodarcza się rzeczywiście poprawia, a nie tylko mówią nam tak w telewizji, jeżeli zobaczę, że, że problemy krajów z długiem i, i kryzysem będą po prostu malały, a nie lista krajów zgłaszających się pomóc, się wydłuża. To hmm. jest po prostu ten fundament mojego stanowiska. Rozumiem. <śmiech> no właśnie, do tego chciałem nawiązać, bo to pójście do góry srebra i złota, właśnie wielu ludzi, uzależnie od tego, od, od sytuacji gospodarczej, jeżeli ona jest, im bardziej jest ona zła, ta sytuacja gospodarcza, tym jakby wszyscy odpływają do złota i srebra. Mhm. I co powoduje to, że ono wzrasta. Natomiast interesuje mnie taki aspekt tej sprawy, że powiedziałeś, że. Złoto jest traktowane jako y, takie, taki niepewny y, walor y, mhm. przez rynki i w algorytmy, momencie, przez algorytmy. Przez algorytmy, właśnie, przepraszam. Mhm. I, tak. I w momencie, gdy jest, będzie załamanie gospodarcze, co myślę, że może jest całkiem prawdopodobne, że tak się stanie, właśnie złoto i srebro mogą pójść zupełnie jakby na dół. Tak. tak. Więc jakby. Y, Okej, okay, wiem, wiem do czego zmierzasz. Staram po się po prostu złapać, jakby punkt, y, gdzie. Punkt jak... Do czepienia. Otóż, ja miałem na myśli taką zachowanie się, zachowanie się, e, zachowanie się podczas takiego totalnego krachu. A rok 2008, lub, lub, lub jak coś, coś mu odpowiadającego, tylko na przykład głębsze, gdzie w, tak naprawdę doszło do przeceny chyba wszystkiego, z wyjątkiem chyba kontraktów na drewno. E, <laughs> więc jeżeli dochodzi do takiego rzeczywistego krachu, i tylko to miałem na myśli, to wówczas tak naprawdę następuje szeroka ucieczka z rynków ze wszystkiego. Ale Też właśnie to... ja, mówię, ja mówię o tym właśnie krachu, bo no, widmo tego krachu myślę, że cały czas tutaj ciąży, tam, tak, to ciąży. na nami. Tak, poważnego krachu. Od, od półtora, dwóch, dwóch lat, że będzie za miesiąc. Yy, za miesiąc generalnie na rynki pompowana, pompowana jest jakaś tam gotówka, yy, która powoduje, że, że, że, że nie osuwamy się niżej. Uważam, że bardzo realnym jest taki scenariusz wysokiej inflacji i scenariuszu wysokiej inflacji. To jest tylko jeden ze scenariuszy, że, że czegoś takiego może dojść. Na przykład ja najbardziej prawdopodobnie obstawiam scenariusz rosnącej inflacji i w takich warunkach spodziewałbym się, spodziewałbym się raczej tego, że po prostu złoto i srebro będą zachowywały swoją wartość, prawda? Mamy na myśli taką uncję złota, która mniej więcej od zadania dziejów jest warta mniej więcej tyle samo. Czyli jeśli chodzi o dobra, które możemy ją zamienić, w jakimś tam starożytnym Rzymie, to, to można było kupić tam togę w najlepszym materiałze i w kolorze, który było tam trudno uzyskać. W średnim wieczu można było się za to ubrać od stóp do głów z błotami, a dzisiaj za uncję złota możemy kupić markowy garnitur robiony, robiony na, mare, na miarę z obu i eleganckimi dodatkami. Uncja złota to jest mniej więcej ta sama wartość, więc jeżeli dojdzie do scenariusza z wysoką inflacją, to uważam, że Uncja złota to nie jest jakiś wehikuł, który z ich posiadaczy zrobi milionerów. To jest jakiś sposób na to, żeby ochronić swój kapitał i, i go ulokować i zabezpieczyć, po to, żeby go po prostu nie stracić. Tak, tak, ale czy na przykład nieruchomości albo ziemia nie są lepszym zabezpieczeniem niż właśnie złoto albo srebro. Eee, uważam, że nieruchomości aktualnie w Polsce to jest, taki mój pogląd, po prostu się nim <głos》> dzielę jak wszystko, co tutaj o czym rozmawiamy, to jest najgorsza inwestycja, jaką można popełnić, inwestycja, która jest pewniakiem, że to będzie inwestycja z ujemną stopą zwrotu. Otóż Um, mieliśmy szczyt cen w nieruchomości w roku 2008, um, teraz odnotowujemy spadki. Jeżeli chodzi o indeks cen transakcyjnych, przez ostatni rok w Warszawie odnotowaliśmy spadki, coś chyba około 8%, 8%. E, I e, generalnie my żyliśmy w takich realiach, że zostały ceny na nieruchomości napędzone, napędzone tanim kredytem, łatwo dostępnym, bardzo łatwo dostępnym, tak, zbyt łatwo tak, dostępnym. Tak, tak, tak. Dodatkowo zostały napędzone kredytami walutowymi, gdzie te raty były relatywnie, relatywnie niższe. I w ten sposób doszliśmy do takiego punktu, że mieszkania w stolicy Polski stały się droższe niż mieszkania w stolicy Niemiec. Oczywiście Berlin nie jest najdroższym miastem w Niemczech, to Monachium jest takim miastem, ale już zbliżamy się generalnie, jesteśmy nie tak daleko, jeśli chodzi o ceny nieruchomości za Wiednie. Gdy zostawimy sobie to do relacji z zarobków w Polsce, i na przykład patrzymy na publikowany przez NBP, NBP bardzo solidne raporty kwartalne publikuje odnośnie rynku nieruchomości z kosztami wytworzenia tego metra kwadratowego przez dewelopera, które obejmują całość, one obejmują i koszty ziemi, i koszty robocizny, materiałów, koszty działania przedsiębiorstwa, to patrzeliśmy, że najdroższy, naj, tam gdzie jest najwyższy koszt budowania metra kwadratowego w Warszawie jest on aktualnie na poziomie nieco poniżej 4000 zł, więc tu tu akurat widzę, że, że, że jest to największy potencjał spadkowy, jeżeli chodzi o nieruchomości, jeżeli chodzi o jakieś lokatę, lokatę kapitału. Tak, nieruchomości mają parę swoich zalet. To jest taki rynek, w którym zawsze są okazje. I ludzie dobrze zorientowani, z szeroką wiedzą są w stanie na nim zarobić zawsze. O, powiedzmy powiedzmy zawsze. A jednakże jednakże dla, dla większości kupującej mieszkania to, to generalnie mam taką ocenę, że wchodzimy właśnie w długi okres spadków, gdyż tak, rok 2012 się kończy i następuje wygaszanie programu Rodzina na swoim. Niektórzy tam prześmiewczo nazywają to programem Bank z deweloperem na Twoim. I jeśli chodzi o ten program, kurczy się, kurczy się akcja kredytowa polskich banków. Dużo jest głosów na temat tego, że, że polskie banki, które tak naprawdę są bankami, córkami jakichś instytucji zachodnią Europejskiej, są troszeczkę drenowane, drenowane z pieniądza. Tak, bo, tak, bo tak. Sektor tak. finansowy. Generalnie radzi sobie coraz gorzej i, i skąd, skąd trzeba te pieniążki czerpać. Dochodzimy też do takiej sytuacji, w której bardzo wielu kredytobiorców znalazło się w takiej sytuacji pod, pod wodą. Otóż wzięli kredyt na jakieś określone mieszkanie w określonej kwocie. Wzięli na przykład kredyt w walucie obcej. I e, oczywiście wartość nominalna tego kredytu wzrosła. To mieszkanie na przykład kupowane za 350 tysięcy złotych może być warto, koszt kredytu, może być nawet sięgający pół miliona złotych. I w takich okolicznościach Mamy na to nakładający się jeszcze spadek cen mieszkań. Mamy spadek cen mieszkań, który jest nawet nominalny. Jeżeli przez rok około 8% spadł w wartości ceny nieruchomości, to jeżeli do tego dodamy kilka punktów procentowych ze na inflację, to ten spadek jest jeszcze większy i generalnie sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce ma takie zagrożenie, że banki na razie tego nie robią, ale umowy kredytowe w przypadku braku zabezpieczenia, a zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest mieszkanie, zabezpieczenie ma wartość niższą niż, niż sam kredyt, mogą takie umowy wypowiadać i to uruchomiłoby jakąś taką falę licytacji, w Polsce czegoś takiego nie ma, na przykład w Stanach Zjednoczonych coś takiego było. My dopiero zaczęliśmy spadki, jeśli chodzi o nieruchomości. Um, można się zastanawiać i spekulować, czy, czy dno osiągnął już rynek amerykański. Już niektórzy dyskutują na ten temat, czy tam nie jest dobry już moment na wchodzenie w nieruchomości. W Polsce, w moim ocenie, zdecydowanie nie. Tutaj przy okazji chciałbym wykorzystać ten moment, że... Trafię być może do szerszego grona słuchaczy. Jeżeli chodzi o informacje z polskiego rynku nieruchomości, polecam bardzo solidny blog, który o tym pisze. Stoję i patrzę. A autor tego bloga bardzo dużo miejsca poświęca nieruchomościom. Publikuje mnóstwo danych. Na przykład w stanie ilość licytacji komórniczych, która wzrosła rok do roku o 50% w Polsce. Takie informacje. I generalnie nawet w swoim czasie prowadził, prowadził swoją kampanię przeciw programowi Rodzina na swoim który tak naprawdę zagwarantował to, że ceny utrzymują się na wyższym poziomie, na co się wszyscy składamy. Jest to świetne, świetne źródło informacji, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Uważam, że nieruchomości mogą być dobrym zabezpieczeniem, pod warunkiem, że na przykład ktoś w bardzo rozsądnym sposób kupi na przykład ziemię rolną mhm. i będzie miał jakiś pomysł na tą ziemię. To znaczy będzie miał jakiegoś potencjalnego dzierżawcę, tudzież będzie miał jakiś pomysł jak... Zrobić troszeczkę pieniążków i pociągnąć z, z socjalnej Unii Europejskiej na jakieś dopłaty, bo posadzi las. Z jednym takim inwestorem, który realizuje taki plan, niedawno, niedawno miałem okazję rozmawiać, kupuje cały hektar i będzie sadził las, generalnie z celem, z celem e, zarobienia na dotacjach unijnych. Tylko no, w Unii Europejską też długoterminowo um, tak w pełni bym nie wierzył. No, może w Unii Europejską bardziej niż strefę euro ale to też jest jakieś tam pewne ryzyko wpisane w taką działalność. Rozumiem, ale teraz takie pytanie, bo czyli jeżeli srebro zależy od właśnie od, bo srebro jest czymś trochę innym niż złoto, nie? bo srebro jest czymś jakby co wykorzystuje przemysł mhm, I, tak. jak, i od tego zależy jakby popyt na, na to srebro, i od tego popytu ma, ma zależyć jego cena, o, tego przemysłowego. Natomiast interesuje mnie taka kwestia, bo o ile jeżeli chodzi o złoto, jest po prostu safe heaven tak. i wszyscy do niego uciekają, to srebro... E, Z takim czystym safe heaven nie jest. Je, tak? Nie jest właśnie czystym safe heaven i co w tak. momencie właśnie recesji albo depresji ekonomicznej stanie się ze srebrem? Ja może bo, powiem, bo. Jak, jak na to patrzę, dobrze? Mm -hmm. I na różnicę pomiędzy tymi metalami. Otóż wydaje mi się, że takim konserwatywnym safe haven jest właśnie złoto. Srebro jest to, um, jest to metal, co do którego jest dosyć liczna grupa osób znająca opinię, że nie jest to zmanipulowane i jego ceny są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie. Jest, jest taki pogląd, poprawny lub nie, a, no trzeba go gdzieś tam mieć w swoich rozważaniach. Srebro jest materiałem, jest metalem, na który jest bardzo duży popyt. Generalnie jeśli chodzi o, o to, to generalnie jest to popyt przemysłowy. W, zesz w zeszłym roku zapotrzebowanie na srebro w milionach funcji przez przemysł wynosiło prawie, prawie 500 milionów funkcji. Jest malejący popyt ze względu na tradycyjną fotografię, utrzymujący się na stałym poziomie popyt ze względu na biżuterię wzrastający pobyt inwestycyjny na srebro w formie lokacyjnej, który powiedzmy przez, przez te 10 lat wzrósł, wzrósł tak powiedzmy 4, 4, razy, 4 razy. I jeśli chodzi o srebro, to jest, jest tutaj duża dawka taka spekulacyjna. To znaczy, osobie w wieku, w wieku takim bliższym, im starszej, tym mniej polecałbym srebro. A osobom młodym, które mogą sobie pozwolić na jakiś taki element, element takiej zabawy, że większe ryzyko, większa potencjalna nagroda, takie osobom część, część kapitału mo, mo, mogą, mogą lokować w srebrze. To jest taki metal, w przypadku którego gdyby okazało się, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z manipulacją, tam zyski mogłyby być bardzo imponujące ale z drugiej strony może się okazać, że, że niczego takiego nie było, że, że ten popyt wcale nie jest taki duży, że rośnie, że rośnie, że rośnie produkcja i tak dalej. I teraz oczywiście niektóre projekty górnicze wydobywcze startują, bo, bo wcześniej było to nieopłacalne. Jeżeli muńca kosztowała ponad 10 dolarów, to były one po prostu nierentowne. Teraz, gdy kosztuje ponad 20, szereg projektów staje się rentownymi i nowe nowe takie projekty ruszają, które wcześniej na przykład były, były dosyć dobrze udokumentowane. I Więc tak, takim pewnym safe haven jest złoto. Srebro takim seferem może być, może ona da, jeżeli, jeżeli by się okazało, że na tym rynku jest manipulacja i ona by w którymś momencie pękła, skończyła się, to srebro da niepomiernie większe y, jakieś zyski y, niż złoto, ale przy tym metalu jest taka duża, duża dawka spekulacji i niepewności. On jest mniej przewidywany, jest dosyć gwałtowne, są zmiany cenowe. Proszę zwrócić uwagę Adamie, że jak złoto rośnie procent, to bardzo często srebro rośnie 2,5-3%. Spada oczywiście też ze zwiększoną mocą. I to jest taki metal, na którym dosyć łatwo się wyłożyć. I generalnie tak na niego należy patrzeć. Oczywiście tak. Spójrzmy, na, srebro ma dużo większe tradycje mon monetarne niż złoto nawet przed przedwojennej Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym płaciliśmy monetami, które były w sumie srebrne. I taką tradycję ma dużo, dużo bardziej złożoną niż złoto, chociaż bywały też system bimetaliczny, gdzie równolegle funkcjonowały złoto i srebro obok siebie. Jest to generalnie taki metal z, większy, z większymi szansami, ale zgodnie z takim zasadą high risk, high reward, więc ryzyko przy nim jest większe. Tak, tylko właśnie mnie interesuje ten motyw tego załamania cały czas, bo hmm? mnie osobiście, jako osobę inwestującą, to interesuje, bo szczerze mówiąc, dla mnie, dla mnie zło, złoto obecnie, znaczy obecnie już jest o wiele tańsze, ale hmm? dalej jest za drogie. Natomiast srebro. Boję się właśnie, że takiej sytuacji, że nastąpi ten krach bardzo taki odczuwalny, i to dotkliwie pójdzie na dół. Hmm? I jeszcze jedna sprawa. Wdrażana obecnie polityka zrównoważonego rozwoju, czyli ma, ma w swoich jakby ramach proces de deindustrializacji, czyli jakby przejście na od tak. Ekonomii konsumpcyjnej do trochę jakby innego modelu i, i właśnie zastanawiam się, jak w tym wszystkim miałoby wyglądać srebro. No bo jeżeli przemysł jest jakby coraz mniejszy, no to, no to popyt maleje, tak? Mhm. Okej, okay. I... to w sumie już dwa tematy. Ten temat deindustrializacji i. Może to jest jakaś, kolejna, może to jest jakaś tele, kolejna tylko teoria, konspiracyjna oczywiście. Mhm. Mm y no, ale... no, znaczy mm -hmm. tak, powiem tak, jeżeli chodzi o te spadki, to mieliśmy taki krach w roku 2008 roku, który kompletnie nie oszczędził srebra. On w 2008 roku w połowie kosztowało około 19 dolarów, a po krachu, gdzie, gdzie przesyłanie dotknęła prawie wszystkiego, jeszcze w tym samym roku srebro kosztowało coś około 10 dolarów, więc spadki były potężne. Czyli niektórzy, którzy załadowali się w srebro na poziomie około 19, nieco poniżej 19 dolarów, no to w rozpaczy wyprzedawali się w okolicach 10, 10 dolarów, 11. Ale spójrzmy na to na jakim poziomie cenowym srebro jest teraz. Otóż to jest taki rynek, w którym no łatwo będzie wypaść z pociągu, ale jeżeli ktoś będzie cierpliwy, tak to oceniam. I mój jest po prostu pogląd. Jeżeli ktoś będzie cierpliwy i podejdzie do tego długoterminowo, nie da się tam wyrzucić, dosyć łatwo i po prostu ulokuje i poczeka, ulokuje i, i poczeka zapominając o tym, to będzie wynagrodzone. Odnośnie tego, co mówiłeś, tego ciekawej że te, tematy deksualizacji, mhm. yy, uważam, że czegoś takiego nie będzie, że to jest jakaś mrzonka. Otóż nawet jeżeli by była prowadzona jakaś taka polityka, Gdyby do nich hipotetycznie doszło, na przykład w Unii Europejskiej, albo na przykład byśmy doszli do tego samego, co nie w ramach jakiejś polityki, ale coś się stało w Stanach Zjednoczonych. doszło do tego, że Stan Zjednoczony generalnie z głównym ego eksportera wielu rzeczy stały się głównym eksporterem kredytów, tam przemysł, tam przemysł generalnie w bardzo wielu dziedzinach drastycznie upadł. Są katastroficzne filmiki, jak się oglądam, resztki przemysłu motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych, w Detroit. Są po prostu straszne sceny. Tam przemysł podupadł. Przemysł nie znika. Przemysł po prostu, jeżeli coś następuje w jednym kraju, albo jakiś kraj prowadzi jakąś politykę w regionie, on po prostu się przenosi. Ten przemysł po prostu pojawił się w Chinach. Bo świat nie będzie produkował, potrzebował mniejszej ilości dóbr, a raczej ich rosnącą liczbę i generalnie e, jeśli chodzi o to, że gdzieś mogłoby dojść do czegoś takiego, no to okej, okay, ale popyt na jakiś surowiec, metal, to rozpatrywać z kategorii ogólnoświatowej, więc jeżeli gdzieś on, ten po prostu przemysł będzie, będzie gdzie indziej, jeżeli doszłoby e, by do czegoś takiego. Taki mam pogląd na, na, na, na to hasło. Mm -hmm. A e, ostatnio o, też widziałem wywiad e, z Jimem Rogersem. E, on kiedyś, e, może powiem, do słuchaczy, że to był człowiek, który e, z George'em Sorosem tworzył taki Quantum Fund. E, dosyć dobrze działający fundusz. E, no Jeden z lepiej działających w ogóle na rynku. E, I on powiedział, że taką rzecz, że to, co może on dać dla swoich dzieci najcenniejsze to nie są pieniądze, tylko nauka chińskiego. Mm -hmm. Nauka chińskiego i też taka, to już mówiłem w poprzednim wywiadzie, że dla niego jakby przyszłością są jest inwestowanie w agricultural fundusze rolne, mm -hmm. ponieważ to ciekawe właśnie, to też już mówiłem, ale to jest jakby taka informacja, która bardzo urzekła. Że odsetek samochodów w rolnictwie jest największy, ponieważ rolnicy nie mogą się utrzymać ze swojej ziemi. Mm -hmm. e, jaki ty myśli, jak, jak ty myślisz, jaki jest właśnie ten kolejny krok po e, złocie i srebrze? Gdy nastąpi już ta bańka e, na złocie i srebrze, że na przykład złoto będzie po 3000 dolarów, a srebro po. Dajmy na to 150 dolarów, co będzie potem? Jakby, co będzie... Ja uważam, że jak będzie bańka, to będzie jeszcze lepiej wyceniane, bo tak naprawdę te poziomy cenowe zależą od ilości podaży pieniądza, prawda? więc w zależności tego trudno jest przewidywać, to niektórzy rzucają różnymi takimi hasłami, jakieś tam tysiące dolarów padają albo nawet i setki, w zależności od, od fantazji, fantazji osoby, która, która daje taki prognostyk. Um, ale tak naprawdę jest to wszystko pochodną pieni podaży pieniądza. jeżeli po prostu przyjmiemy, że złoto jest warte zawsze mniej więcej tyle samo, to tak naprawdę e jego cenę wyrażoną w, w walucie określa po prostu w dużej mierze to ile tej waluty jest w obiegła i po prostu znacząco przybywa i w przypadku jakiegoś scenariusza z wysoką inflacją ono będzie wycenione znacznie wyżej. Ale Wracając do tego, co powiedziałeś o Chinach, bo poruszyłeś jeszcze temat Chin i, i, i płodów rolnych, prawda? No, ten Jim Rogers w sumie no nie jest, nie jest osamotniony z, tak, z taką opinią, nie wiem, wydaje mi się, może się, mogę się mylić, że profesor Libiński chyba mówił, że jego dzieci będą się chińskiego uczyły, mogę się mylić, ale wiemy, że, że swego czasu, może nawet teraz, najbogatszy Polak, Jan Kulczyk córkę wysłał mu właśnie na sinologię, żeby się uczyła chi, chińskiego w Chinach. W Pekinie chyba studiowała. No. Więc wśród ludzi zamożnych, zorientowanych i wiedzących, co się dzieje, to to, że, że, że Chin, pozycja Chin będzie prawdopodobnie teraz rosła, jest poglądem takim po prostu nieodosobnionym. To nie jest jakiś tam szalny pomysł Jima Rogersa, który jest postacią niezwykle szanowaną i, i wiele osób się wsłuchuje w jego głos.